Jakieś intro? Witajcie w podcastofonie, czyli co tygodniowym przeglądzie podcastów na żywo, bez cięcia, bez cenzury. Możecie się do nas dzwaniać przez Skype'a albo rozmawiać z nami na ilcu na kanale Ethercast w sieci Freenode, ethercast.net, tak? Tak. Tak, to jest z dźwiękami na żywo. Witajcie, witają Was, Sir Macik i... i... Minimal 2. I zabieramy się do przeglądu podcastów. A... A, a, podcastów. przegląd podcastów szykujemy listę Co Aj, tam tak, w ostatnim tygodniu się tak. wydarzyło Przegląd podcastów zaczniemy Od podcastu Który powinien być omówiony w poprzednim Przeglądzie, ale nie został omówiony Bo się nie zdążył wysłuchać Plum Proszę wyciszyć dzwonki Nie mogę, bo przepraszam was bardzo Jeszcze czekam na telefon od kuriera <głosy> Oh you, oh you Ach no, dobra, zacznijmy od podcastu, który e, nie został omówiony w poprzednim podcastofonie, a jest to podcast pod tytułem Jak przenieść firm, firmę do Wielkiej Brytanii. Jest to, to wydanie główne z Hugo oczywiście, a ja słyszałem tytyry, tytyry. E, już przerzuciłem <śmiech> trochę dalej, przepraszam i w tymże wydaniu e, gościem jest człowiek, który rozpoczął działalność e, w Polsce. E, tą działalnością była firma zajmująca się przeprowadzeniem szkoleń i po trzech latach działania postanowił e, przenieść biznes do Wielkiej Brytanii. Jakie, jakie są z tego korzyści, jakie są e, problemy o tym wszystkim możecie usłyszeć w podcaście Wydanie główne z Hugo, z 28 października Pod tytułem Jak przenieść firmę do Wielkiej Brytanii A my teraz przeskakujemy do dnia 29 października Czyli dnia, w którym pojawił się podcastofon... A, poczekaj, bo ty jeszcze masz jeden podcast do powiedzenia. Myszmasz. Który? Myszmasz? A to ten, którego słuchaliśmy teraz. Tak, tak, tak. Właśnie, przygotowałem się. Nie Jeszcze nie wszystko wysłuchałem, co mi podrzuciłeś, ale, ale jest, jestem na najlepszej drodze, już się powoli wdrażam. Przeglądanie podcastów jest ciężką pracą, uwierzcie mi. Minimalnie jest to jakimś prawdziwym robotem. On tylko chodzi, słucha podcastów i przychodzi do mnie, mysz masz trochę nowszy, ale na słuchawkach. I co, i w tym Myszmaszu była dyskusja, tak, troszkę o serialach rozmaitych, troszkę o książkach. By, była mysza, w końcu usłyszałem myszę. Tak? Naprawdę nie słyszałeś wcześniej myszy? No nie zdarzyło mi się. Kurczę. E, tak. I, i, I co? nie wysłuchaliśmy całego, a ty wysłuchałeś cały. Ja wysłuchałem cały. No. E, I muszę powiedzieć, że w tym odcinku rozmawiali między innymi o niejakim Ikabodzie Krajnie. Nie wiem, czy kojarzysz taką postać. P powinienem, bo słucham podcastu. Tak? <grystanie> <grystanie> no w każdym razie jest to bohater wojny secesyjnej i e, jeszcze będziemy do tego wracali przy okazji omawiania kolejnego myszmaszu. Żeby temat wojny secesyjnej się utrzyma. No, nie do końca. <grystanie> A kolejnym podcastem do omówienia jest tyflo podcast e, pod tytułem Pies Przewodnik Doświadczenia Praktyczne czyli właśnie w tyflopodcaście spotyka się e, dwoje gości którzy są e, użytkownikami posiadają psy przewodniki o ptaszki za oknem zaczęły ćwierkać ładne tło, nie? <głos> bardzo ładne i jest to rozmowa na temat jak wygląda Przyuczanie takiego psa do pracy Jak wygląda sama praca z psem Jak reagują ludzie Na obecność takiego pieska Oraz Jakie to są Obowiązki I ile mniej więcej Może kosztować Posiadanie takiego, takiego Psa przewodnika A później był Przegląd tygodnia 43.2013 roku. To my! Czy jesteś w stanie coś o tym powiedzieć? E, udało nam się sprostać postulatowi, który mamy, żeby nie nadawać za długich audycji. Audycja była krótka. 47 minut 32 Dokładnie. sekundy. To było jeszcze do wysłuchania. Pośmialiśmy się trochę, e, a później poszliśmy na pyszny sok e, z, świeżo wyciskany z pomarańczy. Tak? Tutaj product placement Bistro Gocław. Nie musiałeś zdradzać, gdzie jest nasze studio. To ty zdradziłeś. <ścoughs> <Aaaa>! <ścoughs> <śleszu> <śleszu> Idziemy dalej, koniec. To się wbytnie. <śleszu> to teraz przejdziemy do y, baru Karola odcinek pod tytułem Mantra. To, to w temacie. Się... Mówiłeś, Właśnie, odcinek... mówiłeś mi, że masz do powiedzenia dużo na temat Mam. tego odcinka, więc odcinek ja Odcinek jest zostawię. bardzo krótki. Tam chyba hasem przewodnim było, bo mogę robić co na całą czy jakoś tak. Tak, a odcinek trwa 3 minuty, 53 minut. Tak, 3 minuty, tak, 3 3 minuty i... Yy... A, a, bo to mój, mój polska mogę z nim robić, tak. co chcę. To prawda, możesz z nim robić, co chcesz. Wysłuchałem całego i o ile się <laughs> bardzo zajerałem na początku, bo rzeczywiście bardzo fajne rytmy i później te fajne rytmy utrzymałeś, to kiedy zacząłeś pracować swoim głosem, oczywiście to jest twój podcast i jeśli jesteś też super i z tego też się cieszę, natomiast trochę mam wrażenie, że zacząłeś operować, czy operując głosami i, i słowami, zacząłeś operować narzędziami, które w klimatach, których nie do końca rozumiesz i, i okej, okay, no ja bym troszkę bardziej zgłębił może ten temat i myślę, że mogłoby wyjść coś naprawdę zajebistego, tak? było spoko, w sensie bardzo cenię sobie rytm, który wybijałeś I, i tyle chyba mam do powiedzenia o, o mantrze. Tak, to, była, to był Bar a ja myślę, że, że... Natomiast, o, o, o, jeszcze mogę wspomnieć, że zdecydowanie byłeś dla mnie inspiracją jeśli chodzi o prowadzenie podcastu i za to Ci dziękuję. Także Paweł Barman... <tryk> prowadzący tenże podcast myślę, że jeżeli ma jakieś uwagi, to może się skontaktować z tobą na bezpośrednio na firmacik Małpowolna Kultura. .pl. Cześć. Tak? Tak, PL. tak, to mój PM, tak. A do nas można dzwonić <śmiech> na Skype'ie etercast.net lub czatować z nami na ircach. Możecie się wdzwanieć na co pierwsze, przyjmiemy to na klatę. Tak, można, można być tutaj na żywo, można powiedzieć trzy słowa do, do ojców prowadzących i, i wcale to nie muszę Jak cztery też się nie obrażimy. Tak. Typu, robicie dobrą robotę albo coś w tym stylu, ale to by było <śmiech> koniec tej dygresji. To a, taka... jeszcze gdzieś, czekaj, czekaj. Znaczy, temu dalej a ja sobie znajdę i przy, przy, przy, przytoczę. Jasne to ja może teraz przeszkoczę przeskoczę do kolejnego podcastu z katalogu to jest podcast w wykonaniu Filipa Szareckiego podcast Dwie Polski podcast o tytule czym się różni sondaż dla faktów od sondażu dla wiadomości i tutaj właśnie Filip bierze na pod lupę dwa przeprowadzone sondaże pokazuje w jaki sposób te sondaże potrafią być tendencyjne żeby nie powiedzieć kłamliwe. E, no tak, znaczy myślę, że to takie y, mówienie o rzeczach trochę oczywistych, ale z drugiej strony, jeśli to dla kogoś nie jest oczywiste, to fajnie, że się o tym mówi. Mhm znalazłem. Mogę, czy jeszcze chcesz o tym powiedzieć? Proszę, proszę. Bo a propos był komentarz do podcasta Fono przeglądu Sierpnia, yy, gdzie Godaj nie chciał, żeby omawiać dziady po tym, jak pięć kolejnych omówień za, yy, zawarło się tylko w ocenianiu bluzgania. Yy, myślę, że z przyjemnością będę omawiał i będę się starał, żeby to nie było... Inaczej, będę grał mi żebyśmy nie rozmawiali o bluzganiu. Co ty na to? <śmiech> jak najbardziej. No, żeby było śmieszniej, te pięć omawień pod rząd, to nie były moje podcastofony. Podkras A, no to widzisz, to już mamy problem rozwiązany. Będziemy wszyscy się cieszyli i mówili sobie o dziadach. Tak. Natomiast rzeczywiście, dziady z lasu, albo trzeba omówić rzetelnie, albo nie omawiać. I z drugiej strony właśnie może, jeśli masz jakieś wskazówki, typu jak, jakiś klucz chcesz nam zradzić do omawiania twojej audycji i rozszyfrowania, to z przyjemnością o tym przeczytamy i zastosujemy ewentualnie, e, więc pisz na sirmacikmapowolnakultura.pl tak? Eterka 100... nie, ma, nie ma podcastofonowego maila. No, nie pamiętam. Nie ja pamiętam. Jest no to małpa pisz... podcastofon.pl, tylko nie wiem kto go odbiera. Aha, no to pisz do mnie, pisz do mnie, to <laughs> będziemy to zawierać w naszych audycjach podcastofonowych, także do usłyszenia. Natomiast te problemy formalne będziemy naprawiali z biegiem czasu ze względu na e, właśnie pracę, studia, studia. I pracy. rozsypkę, tak? tak I tak. rozsypkę. A my może teraz przejdziemy do y, podcastu Diabelskie ustrojstwa, siódmy odcinek. To też słyszałem, że ci się bardzo podobał. Tak, znaczy y, pierwsze co, zaskoczenie. Y, Jakoże fajnie cię słyszeć, bo jakoś do tej pory tylko cię czytałem, a po raz pierwszy Diabelskiego ustrojstwa, więc fajnie cię usłyszeć. Y, nie spodziewałem się, że można tyle czasu mówić o nowym tweetbocie. tweetbot, tak? tak tweetbot. O nowym tweetbocie. Y, fajnie poruszony temat y, tego chociaż trochę chyba zapłytkę, ja mam wrażenie, że więcej czasu poświęciłeś na interfejs niż na taką dużą zmianę, która wprowadza nowy model dystrybucji aplikacji, jeśli idzie o yy, aplikacje mobilne, yy, bo dla przypomnienia to mu się mogę spokojnie zresztą żadna tajemnica. Yy, po Twitch bocie dwójce, ci, którzy chcieli skorzystać z trójki, nie mogli nie dostawali aktualizacji dlaczego, bo za trójkę trzeba zapłacić dodatkowo. Wiesz co, i tutaj się mści twoje, twoje słuchanie podcastów, a raczej niesłuchanie podcastów. No ponieważ problem y, płatnych aktualizacji był już szeroko dyskutowany nie tylko przy okazji w podcastach, nie tylko w podcastach Apple'owych. Ogólnie ten problem był, był bardzo szeroko dyskutowany, czy w magazynach, no, czy... i, i fajnie, czy... Tylko, tylko mi chodzi o drugi. aplikacje, przy okazji jakich mhm. aplikacji. A, kurczę, teraz Ci nie powiem. Bo to się na pewno się na mnie mści, że ja nie jestem ogarnięty w temacie aż tak bardzo, jakbym chciał, bo nie bardzo mam czas, ale tutaj nie wiem, znaczy myślę, że to, to był dobry motyw bo tutaj ta dyskusja się znowu szeroko na Twitterze chociażby pojawiała mhm. i na tym bazuje i na tym, dlatego mówię o I, i, i co, no i wchodzi nam taki motyw tak to było gdzieś tam, to było normalne na aplikacjach desktopowych, typu nowy Photoshop wchodzi, no to oczywiście musimy wybulić wchodzi nowy e, znowu będzie o, o, o makosach bo y, wchodził wchodzi nowy y, OS X, no to trzeba było wybolić za aktualizację. A tu ostatnio X chodzi za darmo. Proszę państwa, mamy za darmo system. Miałem to już w Ubuntu od lat. No proszę. Lecimy dalej. To teraz pierwszy... Aud a, jeszcze dopowiem, że w diabelskich ustrojstwach jak zwykle nie mogło zabraknąć wypowiedzi innych użytkowników. E Apla z produktów Apple związanych z tematem odcinka czyli Tweetbotem. a my teraz przechodzimy do podcastu powyżej uszu, autorem którego jest Kuba Ryszkiewicz i to jest pierwszy audioblog to jest, no właśnie do tej pory podcasty powyżej uszu były podcastami bardzo tematycznymi były głównie wywiadami w większości po angielsku to było bardzo fajne. Pierwszy audioblog jest też całkiem fajny, aczkolwiek e, Wysłuchałem No właśnie, właśnie No mów, tak mów, do, mów. to pi Piję do tego, że wysłuchałeś Aczkolwiek e, odnoszę wrażenie, że w momencie, <śmiech> kiedy Kuba e, odchodzi od tematu to pojawia się pewien, pewna forma chaosu i, i tak Chyba lepiej nas znaczy, słuchać, dobrze. To teraz, to, to teraz ja się wypowiem. Mhm. Ej, Kuba w ogóle super, cieszę się, że nas wysłuchałeś i że rozesłałeś te pytania w kwestii polskiego y, crowdfundingu. Liczę na bardzo fajny podcast, który będę mógł wykorzystywać w moich dosyć częstych prezentacjach dotyczących tego, tego tematu i ogólnie jakby chciał o tym porozmawiać, to jestem chętny do rozmowy pisz na po raz trzeci już w tej edycji Sir ma ale autopromocja, stary. Jak najbardziej. No, ale to chyba nasz, na razie jest taka nasza jedyna platforma kontaktowa, więc dlatego... Yy, i to yy, dalej wszedłeś w strasznie ciężki temat, znaczy po prostu nie wyobrażam, nie jestem, spędziłem na tym trochę czasu i procesów myślowych zużyłem na to, żeby wykminić jak można w sposób właściwy i, i dobry rozmawiać o serialach yy, w kwestii audycji czy podcastu o ile jest to banalnie proste, jeśli idzie o strony internetowe. Chociaż my na też mamy specjalny tag do spoilerów, który kiedy się pojawi w tekście, no to on jest do rozwinięcia, jeśli chcesz sobie część ze spoilerem przeczytać. W przypadku... Yy rozmowy, tak tej audycji, która trwa. Rozmawianie o serialu niestety jest niesamowicie trudne, bo ciężko jest rozmawiać i nie zdradzając trochę fabuły, omawiać konkretne fragmenty, czy tak jak to robiłeś właśnie tam, mówiłeś dosyć jasno o tym, co ci się podobało bądź nie i, i zdradzałeś dosyć ważne szczegóły fabuły. I, I ciężko jest bez tego rozmawiać w taki sposób, w jaki chciałeś to przeprowadzić o, o serialach. Ale z drugiej strony, no ciężko zaproponować jakąś lepszą alternatywę znaczy chyba jedyną alternatywą to po prostu nie poruszać tematu seriali w ogóle w takiej formie, bo no, jest ona ciężka mm. Cześć, nie wiem czy, czy jesteś w stanie wyobrazić rozmowę w momencie, no jesteśmy w sytuacji, w której ja na przykład nie obejrzałem ostatniego odcinka Breaking Bad no i co, miałem wybór albo chyba skończę cię słuchać po y, dwóch, trzech minutach bo nie chcę, żebyś mi zradził zakończenie, albo wysłucham, ja jakoś to przełknę i nie dam ci w mordy za to, że mi zradziłeś zakończenie mojego grubynego serialu. A wiele ludzi tak robi. <grystanie> <grystanie> I, no i, I tutaj stajemy przed ciekawym problemem. Masz jakiś pomysł na rozwiązanie, jak serialu w podcaście? To znaczy <grystanie> to w przypadku na przykład podcastu Swing było, było fajnie rozwiązane, było spoiler alert, tak? I jeżeli chcecie, nie chcecie spoilera, to wróćcie tam do nas za na przykład 5 minut i tyle. Przewincie sobie. Mm -hmm. Gorzej, jeżeli no tak, podcast ale... jest tylko, tylko właśnie w tematyce serialu, tak jak już historii powyżej o były odcinki e, z serii Breaking Bad Łączy Pokolenia, no to tamtych odcinków, zresztą już Kubie się oberwało w którymś podcastofonie ode mnie, że, że, że, że naprawdę bardzo mi się nie podoba to, to co robił. Mhm. No nie wiem, no, tutaj generalnie no, rozmowa o serialach była spokojna są to twoje, twoje odczucia i jest to coś, czy można dyskutować, mhm. natomiast jeden, chyba kolejnym narzędziem, które może być, to nie wiem, czy Breaking Bad leci gdzieś w jakiejś polskiej telewizji? Haha, ha, chyba nie. Chyba nie. No właśnie, i tu mamy kolejny problem, bo albo znajdujemy się w momencie, w którym powiedzmy rozmawiamy sobie o zakończeniu e, nie wiem, pół roku, kiedy załóżmy, że wszyscy zainteresowani byli w stanie już sobie dobrąć się obejrzeć i, i ten spoiler nie będzie taki bolesny, albo rozmawiamy zaraz po zakończeniu. Kiedy jeszcze, no nie wiem, powiedzmy, ja sobie omówię, że zacznę sobie omawiać temat, bo obejrzałem premierę ostatniego, ostatniego odcinka i zacznę sobie tym rozmawiać z 20 minut potem jak ja obejrzałem, Jak go sobie ściągnąłem, to nie wiem, ja sobie nagram o drugiej w nocy, ktoś, ktoś sobie gdzieś chciał ściągnąć, obejrzeć rano, nie zdąży jeszcze, bo już wysłuchałem ulubionego podcastu i kurczę no i teraz już wiem co będzie i jak ja to zobaczę, no, no dlatego, ważne jest, dlatego ważnym jest, żeby dobrze opisywać podcasty. Tak, ale I... też te spoiler, spoiler alerty to jest też takie no, narzędzie, które wymaga dużego zaangażowania ze strony Słuchacza, mhm. no bo to musi się teraz zapauzuje i teraz się wrócę za 5 minut, a to jeszcze sobie nastawię zegarek, budzik, cokolwiek I to już jest trochę cięższa sprawa, Czyli. dlatego mało sensowne w obecnej sytuacji, mhm. chyba że ktoś wymyśli jakiś super sposób, który trochę to rozwiąże Po prostu poruszanie tematów, które zawierają spoiler A wiesz co jest ciekawe? Ciekawą opcją jest puszczanie podcastów w radio, jeżeli masz spoiler alert Wyłącz radio na, osory, oh, wyłącz radio na 5 minut no, to jest ciężki temat, dlatego po prostu, nie wiem, zwracam uwagę na to, że mam wrażenie, że rzuciłeś się troszkę na głęboką wodę, jeśli idzie o serialów, e, seriali. Seriali, Wiesz, tak. seriali. Ale e, Chyba można było wybrać temat trochę lżejszy, ale to tylko takie moje uwagi techniczne, nie przejmuj się ten spoko. Ale odcinki z wywiadami są świetne i bardzo dobrze się ich słucha. Tak, ja bardzo czekam na ten y, crowdfunding polski. Dobrze, więc teraz może przejdziemy do podcastu, którego dawno nie słyszeliśmy. To jest podcast Wojewódzka Baza Okrętów Podwodnych. Mimo, że z Pawłem Prokopowiczem w LPP słyszymy się stosunkowo często, bo współtworzy podcast Anusz Widelec, to jego własnego projektu, czyli WBOP, Dosyć dawno nie słyszeliśmy, a teraz Paweł wraca, wraca z odcinkiem zatytułowanym Halloween jest w Polsce cały rok. I to jest podcast mm, bardzo nawiązujący do czegoś, co Filip Dawidziński robi, czyli jest w nim dużo, wsta czy inaczej, Filip Dawidziński bardzo, bardzo idzie w montaż. Tam jest dużo wstałek, natomiast tutaj... Ten podcast jest takim zlepkiem nagrań, które zaskakująco pasują do siebie Około tematycznie powiązanych z tym co się dzieje I jeżeli chcecie dowiedzieć się skąd powstał To ja? Skąd się wziął ten tytuł to, to zapraszam do wysłuchania Podcast jest stosunkowo krótki Bo jest ja go, 33 godziny 33 minuty 45 sekund Gdzieś tak to jest Czekam na telefon od kuriera, dzwoniam i piszą wszyscy inni Damn you my friends No tak to jest To, jest, to są prawa Murphy'ego Albo coś w tym stylu mm. Na pewno ten klimat tak. Robimy 3 minutki, 4 minuty o, na przerwę nie. muzyczną Bo tak, mało muzyki, dużo gadania Czas na muzykę <laughs> e, Muzycznie, dzisiaj co? Dzisiaj puścimy muzycznie Masz jakieś pomysły? Nie wiem, pan tutaj Ja mam coś, wybieram ten... O, już wiem co wam puszczę Puszczę wam moich ostatnich ulubieńców e, Są to Temple Temple Którzy wydali nie tak dawno Swoją płytę na Creative Commons Mieli cztery koncerty, jeden z nich był w Cafe Kulturalna. podobno był Świetny, ja niestety nie zdążyłem E, dotrzeć... No, gdzie to jest? Gdzie to jest? <śmiech> <śmiech> Właśnie dlatego robimy przerwę, żebym mógł parę słów powiedzieć Z mnie dzwoń do mnie O, Temper Temple y, w utworze... W utworze, w utworze Sweetest Drug Wróciliśmy po przerwie, ale o właśnie. <laughs> Wróciliśmy po muzycznej przerwie. Możesz przypomnieć, kto to grał? Temple Temple, zespół z Polski. E, tak, zespół z Polski. Polska wokalistka. O, Gosia? Przepraszam, nie pamiętam, muszę sprawdzić. No i polskim muzyku, padający muzykę. Jak wspomniałem, mieli swój koncert niedawno w kulturalnym, można było ich usłyszeć. Mam nadzieję, że niedługo będziemy mogli usłyszeć ich jeszcze w paru in... na paru innych wydarzeniach. A ja przypomnę jeszcze tylko, że można do nas zadzwonić na Skype ethercast.net lub czatować z nami na ircu kanał ethercast.net na freenode również można wejść na stronę ethercast.net, tam na podstronie chat jest bramka ircowa ja żeby... dzisiaj na czacie występuję pod tajemniczym nickiem, gest, jakiś tam numer 91268 e, ja to ja! <laughs> tak, to jest Sirmacik. a my teraz przejdziemy do podcastu kolejnego podcastu który, który to podcast jest lewatywą um umysłu czy mózgu? lewatywą umysłu chyba no w każdym razie Martin Lechowicz e, w podcaście zatytułowanym O jednym pijaku i jednym idiocie e, Porusza jakże ostatnio na czasie temat posła Wiplera, który się upił i policja go biła Albo on policja, to nie została ustalone, no generalnie e, zabawa była przednia Jak najbardziej E, poza tym e, art, wyraża swój pogląd, że według niego polityk jako osoba publiczna, nieważne czy jest na służbie, czy, czy po służbie ym, tak fajny jest angielski termin na to, on duty mhm. e, nie powinien e, powinien świecić przykładem nie powinien się upijać nie powinien e, prawda, e, powodować takich różnych e, konfliktogennych Sytuacji. A kolejny podcast, który omówimy, to dawno niesłyszany m, nie tylko w podcastofonie, bo ogólnie dawno niesłyszany podcast Podnośnik. Podcast, którego autorem jest Gural z Nowego Jorku. E, tak, Góral z Nowego Jorku. Nie wiedziałem, że w Nowym Jorku są góry, ale dobra. Nie no, to chyba właśnie y, górą, tutaj górę sobie <grym> tworzysz mając podnośnik. No w każdym razie. E, tak jak w większość podnośników jest to wywiad z kapitanem Żabą, tak się przedstawił, mm -hmm. który to e, był, na odwiedził Hawaje, ale w dosyć szczególnym celu. On pojechał na Hawaje ze swoją przyszłą małżonką w celu oświadczenia się. I tam się pobrali na Hawajach, tak? Na plaży. w sobie, piasek tam. Przede wszystkim to hula. te kwieciste tak, łańcuchy. Tak, tak, tak było. Jeżeli chcecie się dowiedzieć o tym, jak, jakie są ceny, co warto zobaczyć na Hawajach i co warto wypić na Hawajach, to zapraszam do podnośnika. A i, i pytanie, czy. Czy, czy przyjęła oświadczyny i czy doszło do ślubu, to też, też, też w podnośniku. Tego dowiecie się w, najbli w ostatnim podnośniku. <śmiech> A my przeskakujemy do halloweenowej audycji skóry Z kury. Mhm. Prowadzi ją nie kto inny jak skóra. <śmiech> no proszę. I ta audycja pojawiła się jako 132. odcinek Radia Stephen King właśnie na Halloween bo już 2 listopada nie przepraszam, 31 października i jak ta audycja skóry która nie pojawia się w przeglądzie ponieważ jest ta audycja tylko i wyłącznie radiowa e, odtwarzana w radiu na fali z tego względu, że pojawia się tam muzyka komercyjna nie jest dostępne to jako podcast natomiast ta audycja skóry e, miała Zaskakująco mało muzyki w sobie, a zaskakująco dużo wywiadów, rozmów z kim? No, z różnymi gośćmi, między innymi z Mando. Tak, tak, ten, to spojrzenie... Generalnie zapraszam, polecam audycję z góry. To jest coś, czego jeżeli nie słuchasz tego w radiu na żywo, to nikła szansa, że wysłuchasz, chyba że będziesz bardzo mocno szukał po chomikach i innych. Tam jest taki jeden kejmik, który wrzuca na chomika różne śmieszne rzeczy z radia na fali. A teraz możemy przejść do 2 listopada. kurczę, przed chwilą można było jeszcze oczyszczać, jak mój kot właśnie mruczy. No tak, bo znalazł dobre miejsce, tutaj jak nie ja, to Sirmacik go głaszczy. To jest kocie mruki. Tak, piękny off topic. No dobra, można jeszcze później idzieć, da, da się go usłyszeć. Najwyżej spuszki go do, dołożysz. Tak. Mruczenie z puszki. A propos puszek, to tak in, bra, Wracając do RSK Tak, z puszki, mm -hmm. różne rzeczy e, A my teraz możemy przejść Do, tak w ogóle to dużo lepiej Brzmi jak mówię do mikrofonu, prawda? Tak, to prawda <laughs> Możemy przejść do podcastu e, Kazania Pastora Przedsiębiorcy To jest podcast e, z kontestacji A ten odcinek Jest zatytułowany Radości i problemy z wynajmem i oczywiście Andrzej Burzyński opowiada nam, w jaki sposób, ile, jeżeli chcecie się dowiedzieć, ile ma mieszkań i jak on to robi, że nie ma problemów z lokatorami, typu, no nie wiem, nie płacą, narobili dzieci i nie można ich eksmitować, to jest to odcinek dla Was. Także tutaj. Słychać go. Mhm. Słychać. Ale bardzo cicho, będziesz musiał podbić ten fragment. O -o -o. To był taki autorski fragment e, Podcastofonu Tak, taki mały wtręt Czy tam wkręt Czy inne A teraz Przejdziemy do podcastu Nóż widelec W którym mowa o kapuście i pasztecikach z grzybami. <śmiech> Aż się zrobiłem głodny. <śmiech> <śmiech> Powiedz mi, czy, czy u Ciebie w domu e, gniotło się kapusta? W sensie gniotło tak no, do beczki i nie. spacerowało po niej. Nie. No właśnie, u mnie też nie. Natomiast m, tutaj jest e, jest e, poruszony temat e, przygotowywania własnej kapusty. What? Żyłem, przepraszam, to niestety za oknem panowie robotnicy coś tłuką. Te dźwięki, nie? Ale takie, co? Gdzie? Słucham, jak zdajemy schawki, co to było? No to panowie za oknem. No, w każdym razie w Anusz-Widelcu poruszany jest temat przygotowywania własnej kapusty kiszonej. A jak już zrobimy tą kapustę, no to coś trzeba z nią zrobić. No to co? Paszteciki. A jak paszteciki, to z kapustą i z grzybami, więc Jacek i Paweł mówią również o tym, jak należy zbierać grzyby i jak je przygotowywać do spożycia, suszyć i tym podobne. To był y, podcast Anusz Widelec, a my teraz przejdziemy do Jednego z ostatnich omawianych w tym podcastofonie yy, podcastów To jest podcast karpiowy Odcinek 41 Pod tytułem Deadline No i ja tak Zobaczyłem ten tytuł Kurczę, coś znajomego No ale to taki trochę inny deadline Bo, bo w pracy są deadline'y A tutaj jest omawiana książka O tytule właśnie deadline mm, Są deadline'y i są deadline'y <śmiech> Tak <śmiech> O czym jest ta książka? Książka jest drugą częścią e, serii. Pierwsze, pierwsza część miała tytuł e, Feed, czyli uh -huh. źródło. I wnioskując z podcastu, traktowała ona e, właśnie o źródle informacyjnym. No ja tutaj zboczenie w temacie podcastingowym źródło RSS. Uh -huh. <laughs> Natomiast mm, tutaj Agnieszka Brodzik E, oraz drugi człowiek, który się nazywa Michał Rakowicz. Rozmawiają o drugiej części e, z trzech chyba, z trylogii e, pani... Pani, przepraszam, nie pamiętam, jak się pani autorka nazywała. No cóż. Może mi wybaczy <grywka> Kiszka. No w każdym razie, e, jeżeli chcecie się dowiedzieć, czy... E, czy druga część była lepsza od pierwszej, czy, czy są tam jakieś plot twisty ciekawe i śmieszne, to zapraszamy do wysłuchania Podcast podcastu Karpiowego. Karpiowego, Stoczny, nie, numer 40. 41, to już się dowiecie się w podcaście Karpiały numer 41. A teraz możemy przejść do 30. podcastu Myszmasz. I to jest podcast zatytułowany... E, przepraszam. Krzyśmasz. To jest podcast zatytułowany Krzyś bo to jest Jestem bez myszy. Tak, tak. I tutaj Krzysiek Ceran jest głównym bohaterem prowadzącym podcastu. A dlaczego jest podcast bez myszy? To jeżeli chcecie się dowiedzieć, to musicie, musicie wysłuchać odcinka, bo ja tutaj nie zdradzę, czy to wada fabryczna, czy może usterka, czy, czy mysz została wymieniona na lepszy model, czy może po prostu miałem ciekawsze zajęcia. Też, też. A poza tym w podcaście oczywiście jak zwykle o serialach, filmach, których nie omawiają, bo nie wszyscy oglądali. Yy, I o grach. a O grach, między innymi yy, o grze... O Jezu, jak to się gra nazywała. Yy... Dobra, nieważne. W każdym razie była bardzo fajna gra, która wizualnie wygląda tragicznie, ale miała bardzo dużo możliwych y, zakończeń i dróg scenariusza i jeżeli sobie przypomnę, to jeszcze tutaj Simacik domontuje. Widzicie, i tak to jest częste słuchanie podcastów, takie, które minimal grozi problemami z pamięcią. Za to niesłuchanie grozi montowaniem No Minimal człowiek z mózgiem zlasowanym <głos> przez podcasty. I ostatni podcast, który omówimy, to jest podcast bardzo, bardzo tobie bliski, bo to Kulturalny Poniedziałek. I w tym podcaście... A, bo to mój podcast! No, no tak. popatrz, a jednak czegoś jeszcze słuchałeś. No dawaj. To był podcast właśnie tak średnio nadawany, bo z puszki. Z puszki. Zabrakło mi wcale internetu, niestety. O, chcesz ktoś nie zapłacił faktury? Nie, no niestety faktura była zapłacona gorzej z realizacją po stronie usługodawcy. O, anyway, w tym podcaście y, Cirmacik, czyli ty. Hi. Bez Julka, którego nie było. Jela miał wychodne. O, proszę. Tym razem był usprawiedliwiony. Rozmawiasz o takich ciekawych tematach jak koniec świata. Tak, był koniec świata, chociaż tak było trochę przymurzeniem oka jako ciekawostkę. Ale chmura kwasowa. Chmura kwasowa i tu nie mamy na myśli byłego prezydenta. Nie, nie mamy, ale to jest z takich y, fajnych, na, myślę, że były fajniejsze tematy. Popo mm -hmm. e, i rozdanie nagród e, przez serwis YouTube, YouTube Music Awards. Tak? tak, YouTube Music Awards. Bardzo ciekawa e, ta, gala, ta gala. Ale też mówiłeś o. E, Openerze, raczej tak, już mówiłem. nie Heineken Openerze. Mówiłem o Openerze, <grym> czyli teraz już mówimy poprawnie. <grym> e, I mówiłem o, o Nowym Wiedźminie. Dobra, ale nie zdradzaj, Tylko nie zdradzaj, bo, bo, bo nikt nie będzie słuchał, jeżeli wszystko Więc wszyscy jeśli opowie. chcecie wiedzieć więcej, co myślę o Nowym Wiedźminie, co myślę o końcu świata i co myślę o Openerze bez Heinekena oraz o nagraniach muzycznych YouTube, wysłuchaj ostatniego Radiaweł Pieprznik. Polecam Sir magic. Tak. I ten podcast tak woli ścisłości trwał 36 minut, 5 sekund. Tak, Boom. bo minimalnym czasem, po pierwsze, tak, już własne postulaty nareszcie, a po drugie, minimalnym czasem, jaki mamy ustalone na Radio Welpieprznik, które pojawia się dwa lub trzy razy w tygodniu. Teraz już będzie pojawiało się dwa razy, ponieważ w piątki co dwa tygodnie będzie się pojawiało. Mamy, mamy słuchacza? Bo, bo ja nie zauważyłem. Nie zauważyłem naprawdę w ferworze omawiania podcastów. Mamy może, pierwszego może udało słuchacza. nam do niego dodzwonić jeszcze. I będzie prostował. Tylko czekaj, czy on ja w kontaktach. się. Nie udało. nie udało się. Próbujemy jeszcze raz, próbujemy jeszcze raz za chwilę, że do niego napisać na czacie. Mhm. A, w ogóle dlaczego go nie mam w kontaktach? Nie, no, mam go w kontaktach. Dobrze, dzwoni, dzwoni. Słuchajcie, to jest pierwszy zła na Skype. A! Gdzieś musisz musisz obserwować. No muszę, muszę. Dobra, próbuj dzwonić jeszcze raz. One more time, one more time, ale to takie nieprofesjonalne. Ale już go nie ma. Kiedy on tu próbował dzwonić? Aaa, odrzucony. No cóż. No pewnie Słuchaczu, już, nie może, już nie może rozmawiać z tym. No trudno i to pomyśleć, Przepraszamy, postaramy się następnym razem bardziej. W takim krótkim czasie, bardziej. tam 10 minut. No i musisz obserwować to niestety. Muszę, muszę, no ale to wszystko przez to, że, że nie słyszę powiadomień, no. bo są wyciszone i prawidłowo. Spróbuj <laughs> po raz ostatni, do trzech razy sztukę. Nie, ma, jest niedostępny, bo nawet wyszło, że no, nie dostarczono wiadomości, smuteczek. Być może z komórki próbował zadzwonić. Ech. Ech. Włączenie Tak w ogóle to Nie no to specjalnie będzie, no nie musicie słyszeć jak prr, prr, prr. Niech prr, prr. Prr, prr. Ne. Nie udało się, no trudno Przepraszamy, zapraszamy Jeszcze raz w tak. następnym podcastofanie Już Drugi, drugi podcastofon Do którego można do, z, się dodzwonić i, I taki fuck up <laughs> Ech. No, ale to już nie z mojej strony. No właśnie. Ktoś to ktoś czasami Chociaż musi raz. też zawieść. <głos> to co, to był podcastofon? To był podcastofon przegląd tygodnia, którego. Jak ostatnio był 43, to teraz to 44. 44 i poniedziałku 45. Tak, tak. Bo tak. właśnie, bo w zeszłym tygodniu nie było Radia Pieprznik, a w tym tygodniu już było, będzie jeszcze w środę. I właśnie to taka zmiana w piątki, teraz raczej go nie będzie. W piątki co dwa tygodnie, albo co tydzień zobaczymy, raczej co dwa tygodnie będzie się pojawiał hadronoskop. No właśnie. To tak, tyle, koniec. Żegnamy Newsów. reklamy. Koniec. Tak, koniec Simes Plagów. A ja jeszcze, jeszcze. Shameless ten... Plagów, Boże. Shameless, nie, shameless. shameless przepraszam. Redakcja Mysza Mycha by mnie chyba zjechała za tą pomyłkę językową. <gry> Ona jest właśnie taką trapicielką i gromicielką błędów wymowy. Ale ponieważ mysz jest w serwisie, to. <gry> <gry> tak, mysz się zepsuła. A my jeszcze szybciutko możemy e, powiedzieć, że pojawił się podcast. No właśnie ja ten podcast omawiałem Indie Charts, który się pojawił. <gry> E, pojawił, wróciła masa e, Nie masa, wróciła Jaskinia Głupoty I pojawił się jeszcze podcast Co autor miał na myśli A omówimy je, Czy już Jak, je... Się pojawią. Jak się pojawią Także dziękujemy wam bardzo Za uwagę, słuchaliście dzisiaj Podcastofonu A nadawanego przez Cirmacika i Minimala Do usłyszenia za tydzień, cześć Cześć